Bo wtedy czuję, że tak naprawdę żyje, Że to coś wspaniałego Wolność jest taka A wielu metrum mija, nie, nie zdają sobie sprawy Rzeczywistość jest trzeźwa, jak temperatura zero I śnieg już brudny, zanim spadnie na ziemię Maszyny to zgiejok, zgiejok to ludzie Ludzie to maszyny, maszyny, maszyny. W dymu i zobaczyłem coś Są daje prawie idealną perspektywę się jak bo... najczęściej Blisko jest snuza, ja jestem na krańcu moich myśli A w pierwszej, drugiej, trzeciej, czwartej godzinie rano Towarzysze jakieś nic nie zakłóca ciszy, a muzyki wyobraźni Nic nie zakłóca ciszy i muzyki w mojej wyobraźni